Kukuryku! O! Normalnie, normalnie wiedziałem, że wszyscy padną, nie? Sprak. Rewolta, reprezentacja 2000 akcja, pozytywna wibracja gracza do eteru, polskie produkcje mocne jak z rewolweru, każdy pociś Zawsze trafia do celu, cieszy mnie Że hip ocholików jest wielu Rewolta, skład w objęciach mielu i zieleni Żaden z nas, dla złotej monety Się nie zmieni, nikt nie lubi policji Bo są jak armia cieni szacunek dla Torunia Trzymajcie się chłopaki, wciąż do przodu biegną Hip-hopowe ataki Nie ma kasy na sprzęt, lecz świat właśnie taki Pozdrówka CSS 2 t blaga czwórka i Składów przemierzających to ruinskie podwórka smuci mnie, gdy na muzę leci maniurka bo to bzdura, idzie tam, gdzie większa jedzie fura. Pamiętaj, że bezcena jest hip-hop kultura, rewolta jeszcze wróci, bo to nie ostatnia tura, nie ostatnia tura, nie. Robimy co lubimy, rewolta i czwórka Uśmiechnięte miny to toruńska spółka Robimy co lubimy, rewolta i czwórka Uśmiechnięte miny to toruńska spółka Robimy co lubimy, rewolta i czwórka Uśmiechnięte miny to toruńska jest spółka Co? Grek <śmiech> y o, o cztery i ku pozdrowia to Toruńskie czwóreczki, każdy wie kto projekt, kto? Twórczość i składanka, i kusów bez liku Liczba cztery, rymowanko, czystego ranka za to każda koleżanka, jak ja rymuje czym dobrze się czuje toru reprezentuje, niszcząc pozę z A ich scenę buduje, wszyscy każdy budujemy Bo wszyscy na swoim spokoju żyć chcemy Odrzucamy, ściemy, bo co dla nas dobre, dobrze wiemy Rolujemy browary, pijemy, laski zakręcamy toru nasze miasto, zapraszamy Słodkie damy, beauty cud, Kopernika nie oddamy na szybców, bramy, zamykamy Rewolta dolariowa, cztery i ku Na punkcie rap, muzyki, kukuryku Kukuryku, kukuryku, kukuryku Mam na punkcie i I wysoko z ponad miejskiego krzyku Rozlega się dźwięk zjednoczonej armii i ku uzdrowienia dla wszystkich Rymocholiku, Śle, D-O-L-L-A-E za swój cel Robimy co, Robimy co lubimy, rewolta, rewolta i czwórka. Uśmiechnięte, uśmiechnięte miny, miny to toruńska to jest spółka. spółka. Robimy co lubimy, rewolta i czwórka. Uśmiechnięte miny to toruńska jest spółka. I say the real you know. Kukuryku. Kukuryku, kukuryku. Kukuryku mam na punkcie Iku. Kukuryku, kukuryku mam na punkcie Iku. Rewolta, reprezentacja Y, O, O, 4, I, Q